siedem 4 i 3 0. Szczegóły dostępne też w internecie pod adresem posiadłość.com 847 647 4000 Radiowy magazyn Posiadłość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 Gdy przyjdzie potrzeba, zapraszamy. Wiadomości z rynku nieruchomości. Podwyżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Przyszłość Feni i Freddy, według Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych. Feni i Freddy zasilą skarb państwa miliardami dolarów. Dalsze monitorowanie sprzedaży gotówkowych przez rząd federalny. W rezerwa federalna spotkała się ponownie. Jak wcześniej sygnalizowała strona internetowa FedWatch szanse na podwyżkę określono na 2 do 1 na korzyść podwyżki stóp. Zgodnie z oczekiwaniami rezerwa federalna podniosła stopę procentową o 25 punktów bazowych. Jest to druga już podwyżka w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Działania Banku Centralnego nie określają bezpośrednio oprocentowań kredytów hipotecznych, ale mogą wpływać na rynek obligacji, co z kolei może mieć wpływ na oprocentowania kredytów hipotecznych. Administracja Trumpa zasygnalizowała, że priorytetem będzie usunięcie Fannie Mae i Freddie Mac spod kontroli rządu. A więc co stanie się dalej z 30-letnimi kredytami hipotecznymi zaciągniętymi na czas określony? David Stevens, dyrektor generalny Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych, powiedział stacji CNBC, że właściwe podejście legislacyjne może pomóc zachować to, co Fannie i Freddie robią dobrze, minimalizując jednocześnie to, co robią źle. Jego zdaniem sekretarz Mnucin, jak to ujął, kieruje wezwania, które każdy interesariusz rynku realnościowego powinien wspierać. Amerykański skarb państwa, czyli my podatnicy, otrzyma miliardy dolarów od Fannie Mae i Freddie Mac, z których obie agencje odnotowały spore zyski w czwartym kwartale 2016 roku. Fannie Mae zapłaci na rzecz Skarbu Państwa 5,5 miliarda dolarów dywidendy. Z kolei Freddie Mac wypisze czek na kwotę 4,5 miliarda dolarów. Obie instytucje finansowane przez rząd płacą dywidendy na rzecz Skarbu Państwa od czasu otrzymania przez nie dofinansowania od rządu w czasie ostatniej recesji. Rząd federalny zamierza kontynuować monitorowanie sprzedaży nieruchomości luksusowych za gotówkę na kilku głównych rynkach w celu wykrycia procederu prania pieniędzy zagranicznych. Amerykańska jednostka wywiadu finansowego Financial Crimes Enforcement Network, działająca w ramach Departamentu Skarbu, wdrożyła początkowo program na Manhattanie i w okręgu Miami-Dade i odkryła, że w ponad 25% transakcji brał udział nabywca, którego podejrzewano o nielegalną działalność. Program został następnie rozszerzony na miasto Nowy Jork, a także inne rynki, w tym San Francisco, San Diego i San Antonio w Kalifornii.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 647 4 i 30. Szczegóły dostępne też w internecie pod adresem posiadłość.com 847 647 -4000. Olbrzymie sześciopokojowe dwusypialniowe kondominium w Trump Tower 2700 stóp powierzchni 3 pełne łazienki 10-stopowe sufity Dziesięciostopowe okna. Mieszkanie wyposażone zostało i udekorowane przez słynnego architekta wnętrz. Koszt dodatkowego wyposażenia i ulepszeń przekroczył sumę 500 tysięcy dolarów. Dech zapierający widok na centrum miasta i jezioro Michigan. Ogrzewany prywatny parking w budynku. Kwalifikujące się finansowo osoby prosimy o kontakt pod numer 8476. 847 647 4 lub w internecie pod adresem posiadłość.com 847 647 4000.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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Nowy model Krajowego Związku Realnościowców ukazuje rosnącą przepaść pomiędzy przystępnością cenową i dostępnością. Odwołanie od podatku od nieruchomości jest w zasięgu zaledwie kilku kliknięć myszką. Dalszy wzrost cen mimo rosnących oprocentowań kredytów hipotecznych. Przystępność cenowa spada do najniższego poziomu od 8 lat. Nowy model danych przygotowany przez Krajowy Związek Realnościowców i stronę internetową Realtor.com ujawnia pogłębiającą się lukę pomiędzy dostępnością nieruchomości i przystępnością cenową. Model ten łączy dane dotyczące kredytów hipotecznych, dochodów i ofert sprzedaży nieruchomości. Nowa krzywa rozkładu przystępności cenowej, czyli Affordability Distribution Curve, ilustruje to, jak wiele przystępnych cenowo ofert sprzedaży istnieje dla nabywców osiągających konkretny zakres dochodów. Na podstawie pierwszej analizy danych modelu Krajowy Związek Realnościowców wywnioskował, że przepaść pomiędzy dostępnością i przystępnością jest coraz większa. Oznacza to, że nawet przy wzroście sprzedaży istniejących domów w tym roku nabywcom na wielu poziomach dochodów może być trudniej znaleźć wystarczającą liczbę ofert na rynku w ich przedziale cenowym. Odwołanie się od decyzji o ustaleniu wysokości podatku może wydawać się trudnym zadaniem dla większości właścicieli domów, dlatego też startup technologiczny z siedzibą w Chicago o nazwie Turbo Appeal uruchomił aplikację, która daje właścicielom nieruchomości większą kontrolę nad obniżeniem ich podatków od nieruchomości. Po uiszczeniu opłaty stałej w wysokości 29 dolarów należy wpisać swój adres, a oprogramowanie Turbo Appeal porówna Twoją nieruchomość z innymi domami zlokalizowanymi w pobliżu, aby zobaczyć czy odwołanie jest w bieżącym roku uzasadnione. Następnie aplikacja umożliwia dostęp do tych porównywalnych nieruchomości, formularzy urzędowych i zasobów edukacyjnych. Jednak póki co Turbo Appeal jest dostępne tylko w wybranych dużych miastach, między innymi u nas w Chicago. W grudniu nastąpił wzrost cen domów. W porównaniu do roku wcześniej wzrosły one aż o 5,6%, co według najnowszego indeksu cen domów w 20 najbardziej prestiżowych miastach Standard Poor's CoreLogic case Schiller stanowiło najszybsze tempo wzrostu od prawie roku. The Wall Street Journal oznajmił w przygotowanym przez gazetę podcaście, że największym pojedynczym czynnikiem jest brak domów na sprzedaż. Jej zdaniem gwałtowny wzrost w grudniu był nieco zaskakujący, ponieważ nastąpił pomimo rosnących procentowych kredytów hipotecznych. W opinii reporterki jest to potencjalnie zła wiadomość dla kupujących, ponieważ sugeruje, że nawet jeśli oprocentowania kredytów hipotecznych będą w tym roku nadal szły w górę, to ceny również. Zdaniem Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów przystępność cenowa osiągnęła właśnie najniższy poziom od 8 lat. Jak wynika ze wskaźnika możliwości rynku realnościowego, przygotowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo, sektor realnościowy boryka się z niedoborem działek budowlanych i wykwalifikowanej siły roboczej, nadmierną ilością regulacji, rosnącymi oprocentowaniami kredytów hipotecznych i wysoką aprecjacją cen domów. Jednak zdaniem Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, nowy dom jest nadal przystępny cenowo dla wielu kupujących. Główny ekonomista Robert Dietz powiedział, cytuję, pomimo wzrostu oprocentowań kredytów hipotecznych, dochody powinny rosnąć szybciej, co pomoże utrzymać ceny na przystępnym poziomie. Koniec cytatu.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 Agenci Illinois Star Realtors Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Słuchacie radiowego magazynu.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 847 647 4 i 3 zera. Szczegóły dostępne też w internecie pod adresem posiadłość.com 847 647 4000.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 adresem posiadłość.com 847-647-4000.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 647 4000 847 647 4 i 3 lub w internecie posiadłość.com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 847-647-430 4 4 lub w internecie pod adresem posiadłość.com 847-647-4000.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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości Spadek liczby wcześniejszych spłat kredytów hipotecznych wraz ze wzrostem stóp procentowych. Mnucin potwierdza podjęcie wysiłków związanych z reformą finansowania budownictwa realnościowego. Rynki, na których pierwszy zakup jest najłatwiejszy i najtrudniejszy. Obniżenie składki na ubezpieczenie hipoteczne jest właściwe. Not in my backyard. Już nie tylko dla właścicieli domów. Wcześniejsze nadejście wiosny w Los Angeles. Rosnące oprocentowania mają wpływ na działalność w zakresie refinansowań, co znajduje odzwierciedlenie w nowych danych liczbowych przygotowanych przez Black Knight Financial Services. Pierwsza analiza danych przeprowadzona przez firmę w styczniu pokazuje, że stopa wcześniejszych spłat kredytów hipotecznych spadła w grudniu o prawie 30%. Szybkość dokonywania wcześniejszych spłat jest uważana za dobry wskaźnik działalności w zakresie refinansowań. Mimo to Black Knight Financial twierdzi, że stopa wcześniejszych spłat była o 17% wyższa niż przed rokiem. W miarę jak administracja Trumpa przymierza się do reformy budownictwa realnościowego, sekretarz skarbu Steven Mnuchin mówi, że już utworzył grupę, której zadaniem będzie analiza reformy rynku kredytów hipotecznych. Podczas rozmowy z CNBC Mnuchin powiedział jednak również, że reforma rynku nieruchomości będzie musiała poczekać do czasu przeprowadzenia reformy podatkowej. Sekretarz stanu stwierdził w wywiadzie dla CNBC, że nie spodziewa się od razu zobaczyć jakich Rezultatów. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez stronę internetową bankrate.com wynika, że jeśli jesteś początkującym nabywcą w Kalifornii, na Hawajach lub w Nowym Jorku, to będzie Ci znacznie trudniej kupić dom niż gdybyś mieszkał w Iowa, Utah lub Minnesocie. Portal internetowy przygotował ranking 50 stanów w oparciu o kilka czynników, w tym przystępność cenową, dostępność kredytów, szczelność rynku i odsetek nieruchomości posiadanych na własność przez milenialsów. Według Bankrate Iowa to stan, w którym początkujący nabywcy napotykają najmniej trudności, głównie ze względu na najbardziej przystępne cenowo domy w kraju. Nowa analiza danych dotyczących wyników Federalnej Agencji Mieszkalnictwa sugeruje, że jej rezerwy są obecnie na tyle wysokie, aby poradzić sobie z obniżką składki na ubezpieczenia kredytów hipotecznych. Administracja Obamy obniżyła wysokość tej składki o ćwierć punktu na kilka dni przed objęciem prezydentury przez Donalda Trumpa, jednak nowy prezydent unieważnił tę decyzję pierwszego dnia urzędowania. Znany konsultant do spraw polityki hipotecznej z Waszyngtonu zauważa, że rezerwy Federalnej Agencji Mieszkalnictwa wynoszą powyżej 2,3%. Kongres ustalił minimalną rezerwę na poziomie 2%. Analiza ta popiera stanowisko Krajowego Związku Realnościowców, zdaniem którego obniżenie składki jest uzasadnione. Idea Not in My Backyard czyli nie na moim podwórku, zazwyczaj dotyczy właścicieli domów, którzy sprzeciwiają się budowie nowych zabudowań w pobliżu ich nieruchomości. Jednak badanie przeprowadzone przez Wspólne Centrum Studiów Mieszkaniowych Uniwersytetu Harvarda sugeruje, iż idea Not In My Backyard lansowana przez najemców pomaga wyjaśnić, dlaczego coraz trudniej jest budować w miastach, w których ceny domów są wysokie. Najemcy mieszkający w drogich miastach twierdzą, iż popierają ogólny wzrost podaży domów w ich miastach, ale nie jeśli jest to zbyt blisko ich nieruchomości. W rzeczywistości najemcy Ci wykazują postawę, tak zwaną not in my backyard, wobec rynku realnościowego, osiągającego stopę rynkową na poziomie odpowiadającym poziomowi właścicieli domów. Mamy dopiero marzec, ale rynek nieruchomości w Los Angeles jest już przegrzany. CNBC doniosło o pewnym domu, do którego podczas otwartego domu, czyli tzw. open house, ustawiła się kolejka potencjalnych nabywców, zanim jeszcze drzwi nieruchomości zostały otwarte. 120 osób oznaczyło ten dom jako preferowany. Agent prezentujący nieruchomość powiedział stacji CNBC, że niedawno inna nieruchomość cieszyła się równie dużym zainteresowaniem aż 66 potencjalnych nabywców.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 4 i Szczegóły dostępne też w internecie pod adresem posiadłość.com 847 647 4000.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 847, 647, 4 i 3 lub w internecie posiadłość.com. Radiowy magazyn posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem. Www.posiadłość.com. I to już wszystko na dzisiaj.